Ale zanim odpłyniecie, chciałbym złożyć pewne oświadczenie. Więc mordy w kubeł, jeśli można. Dziękuję. Po długim i dogłębnym procesie tentegowania w głowie, postanowiłem Wam podziękować za przywrócenie ładu na naszej wyspie. I żeby Ci było miło, dam Ci tę sympatyczną, prawda, pamiątkę.